Uważne. Teraz powoli też wracam do sportu, wiesz? A co będziesz robić? Yy, teraz poszłam w Pilates. A, Jane Fonda, opaska, to nie jest. Nie, no, nie, nie, to Pilates nie na tym polega w ogóle, ale. Yy, no wiem, żartuję. I też I bardzo tai i lubię. Ale poważnie? Tak, tak. No, pamiętam, że mówiłaś kiedyś, że chciałabyś zacząć się ruszać. No więc no zaczęłam się ruszać, się, ruszać. Tak, się ruszać. Ale słuchajcie, no ty, dobrze, może zagrajmy coś y, t, walentynkowo. To jest dosyć duże wyzwanie, żeby połączyć te dwie sfery życia i tę miłość, miłość ze sportem. Właściwie to mnie kręci, powiem szczerze. Yy, drugi utwór, no to, no, to no, eksperymentujemy żywe radio. Dzisiaj żywe jesteśmy radio, dla Państwa. To się wszystko żywe. dzieje. 19 minut po 17. Trzymamy kciuki za to, nasze. To, to, co, to Aerosmith? Zagramy Aerosmith. Dzisiaj nie gadamy o, w ogóle o muzykach, o historii Dobra. piosenek. Po o miłości po prostu, i o sporcie. I gramy. Po prostu gramy piosenki. Z playlisty. Niech Wam się, yy, drodzy Państwo, miło słucha. Z playlisty oczywiście wszystko. Edyty Bartosiewicz, która wysłała mi dokładnie tę listę. I właśnie Państwo słuchają. Aerosmith oczywiście z orkiestrą od Edyty. Let you smile. Tak, edyta uświadomiła nas w audycji playlisty Edyta Bartosiewicz, oczywiście, którą, która ten utwór wybrała. Jak często orkiestra towarzyszy wykonawcom, artystom popowym również. Za 27 minut będzie 18. Słuchają Państwo radiowej jedynki w Dniu Radia, tuż przed premierą playlisty z nową współprowadzącą. Przypominam to, co wydarzyło się do tej pory. Jedynka. To jest radio. Irena Santor, Edyta Bartosiewicz, a trzecim gościem, jednocześnie pierwszym mężczyzną w tym składzie był Kuba Badach, który wszedł do studia radiowej jedynki i rozdzielał gawędy, historie, opowieści, anegdoty z potężną lekkością. Kuba powiedział, że lubi mówić, opowiadać i lubi radio, ale pod warunkiem, że ma przed sobą twarz, do której może mówić. Czyli nie ma tego czegoś, co my radiowcy mamy, że zamykamy oczy i sobie państwa wszystkich wyobrażamy. Niektórzy muszą po prostu mieć twarz przed sobą, żeby do niej mówić. Tak było z Kubą, ale to nie ma znaczenia, bo finalnie opowiadał pięknie co za chwilę Państwo jeszcze raz usłyszą, ale wcześniej posłuchajmy jego piosenki Coś w tej porze dnia, napisanej przez wyjątkową osobę, a przez kogo Kuba o tym powie za chwilę. Jeszcze wczoraj byłby inny morał Nigdy nie za późno, ciągle mamy czas Rozśmieszaj Boga, skup się na obłokach, wydepcz własny ślad. Nie bój się nocy, ciągle masz dzień. Zaufaj drodze, los lepiej wie. Myślą do strat, do tych słów, co utknęły między sercem i mną. I choć ciche i blade, to wiem, że tam ciągle są. Ciągle są. na papierze liczby obce ciału w głowie ciągle maj. czuję przesyt jakbym żył na zeszyt przyjdzie moment spłaty byle nie naraz, co jednak jeśli Kiedyś ma swoją datę. Tak się nauczyłem w swoim życiu, że jak ktoś mówił kiedyś, to znaczy, że to było raczej Dalek, że to była raczej daleka i nieokreślona przyszłość, ale cieszę się, że Kuba Badach znalazł ten moment. Kuba Badach opowiadał w, o swoich piosenkach, o swoich fascynacjach muzycznych. Jeszcze taka krótka informacja, bo m, obserwowałem, co nasi wspaniali goście współprowadzący wybierali, grali. Pani Irena Santor e, chciała e, penetrować archiwum Polskiego Radia e, i szukać tam ukrytych skarbów z, własnej, z własnego repertuaru. Edyta Bartosiewicz czasami grała swoje piosenki, ale Głównie, jak wspomniałem, skupiała się na e, brzmieniach symfonicznych A Kuba, a Kuba mieszał Było trochę jazzu, było trochę jego piosenek, było trochę popu Trochę szaleństwa, trochę utworów e, zaskakujących Ale wracając do piosenki Coś w tej porze dnia Którą przed momentem wyemitowaliśmy w radiowej jedynce e, Podprowadziłem, zapowiadałem autorkę tych słów do tego utworu Czy wiedzą państwo, kto to napisał? Kuba o tym powie żona pisała tekst. Fajnie tak. chyba się śpiewa tekst żony. Bardzo dobrze się śpiewa. Yy, I to yy, po prostu dobrze się, się śpiewa teksty yy, kogoś, kto potrafi za pomocą słów podnieść piosenkę wyżej. Yy, I dopełnić ją. I, no bo nasza, nasz model pracy wygląda następująco. Zawsze pracowałem w ten sposób, że wymyślałem sobie jakieś rzeczy, yy, które po prostu yy, brzmiały mi w głowie. Czasami to jest jakaś melodyjka, która uparcie się do mnie przyczepi i nie jestem w stanie się od niej odkleić i zastanawiam się dlaczego, więc nagrywam ją na dyktafon. Później wpadam w fazę zachwytu i zauroczenia, jakie to jest fajne. Później na przykład nagrywam to i robię sobie demo, żeby po dwóch tygodniach zrozumieć, że to jest przecież fragment jakiejś piosenki, którą słyszałem 8 lat temu w, w Japonii. I mówię ha, to stamtąd to było. Czyli po prostu ktoś zamieszał patykiem w śmietniku muzycznym i o, ten, ten, ten papierek jest fajny. Ale zdarza się tak, że rejestrujesz jakieś fragmenty czegoś, co gdzieś usłyszałeś i potem to sobie łączysz w całość, jakby jak, jak to działa? Nieświadomie, nieświadomie. No, nieświadomie, bo to, bo to może bo to być niebezpieczne, nie? Oczywiście, ale to jest tak, to, to, wiesz co, no, nasiąkamy taką ilością, no, tak. to, to ilość bodźców, które, które przyjmujemy. Właśnie najtrudniejsza jest później ta, ta, ta selekcja i uświadomienie sobie, czy to jest na pewno moje, czy... Czy, czy, to, czy to jest bardzo czymś inspirowane? Yy... Dzisiaj są już takie urządzenia, które to rozpoznają, ale musisz im wysłać ten swój utwór, który porównujesz ewentualnie. Mm -hmm, I dopiero mm -hmm. potem wiesz, wszystko trafia gdzieś do jakiegoś kubła, z którego potem powstaje coś, nie wiadomo za bardzo co. Ale krótko jeszcze powiedz, jak do tego doszło, że twoja żona okazało się, że może pisać ci teksty i to jakoś wszystko gra? Yy... Początek naszej współpracy twórczej miał miejsce przy albumie Old School i wtedy y, brakowało mi kilku tekstów do, do, do kilku utworów i ja wiedziałem, że moja żona ma świetne pióro, bo, bo przez lata y, była znakomitą dziennikarką. Też w, widziałem, z, jak szybko potrafi coś bardzo pięknie, prosto, ale poetycko opisać i jeszcze do tego to się rymowało. Y, więc y, mm, do tego miałem... Podejrzenie, że y, to jest dziedzina przez nią nieodkryta, ale w której może, może okazać się y, y, czempionem. Y, a podejrzenia te brały się stąd, że gdy się poznaliśmy. Y, tutaj taki insight państwu zdradzę oraz tobie y, i zaczęliśmy się spotykać i y, zobaczyliśmy swoje półki z płytami CD, to okazało się, że y, mamy te same płyty. Więc w tej chwili y, na naszej półce z płytami CD y, większość płyt Są jest w dwóch egzemplarzach. Jeżeli więc państwu brakuje jakiejś płyty z lat dziewięćdziesiątych, zgłoście się na pewno. Służymy, służymy pomocą. Y, Muzyka i to, łączy to bezdyskusyjnie. Tak, i to były bardzo, bardzo yy, yy, zbliżone yy, właśnie płytoteki, zbiory. Mm. Czy Laura pojawiła się w tych... O tych, tych płytetekach później jakoś? Nie, Laura, Laura już jest 2021 to rok, więc to, to, to już są czasy właśnie streamingów, ale przy Old Schoolu Olam napisała kilka tekstów, które znakomicie się śpiewało, które właśnie były i o czymś, i ja mówiłem to w wielu, wielu wywiadach, ale powtórzę to z przyjemnością po raz kolejny. I nie mówię te tego dlatego, że to jest moja żona, bo ja jestem Potwornie wybrany, jeśli chodzi o teksty. Nie jestem w stanie śpiewać rzeczy, których nie byłbym w stanie powiedzieć. Albo y, opowiadać historii, których... W, w, w, w, w, w których nie byłbym w stanie wejść w, jak to się mówi potocznie, w buty y, mhm. bohatera. Y, y, czyli na przykład, no, nie będę śpiewał o tym, y, że y, świat jest straszny, okropny i y, y, wywalmy system i podpalmy y, wszystko i po prostu i anarchia, anarchia, anarchia, bo to nie jestem ja. Mhm. To nie jestem ja. Ja, ja. ja wolę dialog, ja wolę rozmowę, y, ja wolę dojść do porozumienia z kimś i wymienić się poglądami i znaleźć y, y, mieć szacunek dla te, do tego, że ktoś może mieć inne poglądy. Ja mam swoje poglądy, ale szanujmy się nawzajem, a nie niszczmy wszystko, co jest wokół. Więc jeżeli ktoś mi zaproponuje taki tekst, to ja mogę go zaśpiewać, ale nie zrobię tego z przekonaniem. Jeżeli mm. tego nie zrobię z przekonaniem, to y, dla słuchacza to jest bezwartościowe, bo dla mnie to jest bezwartościowe. Czyli, czyli autentyczność, o której mówimy, bardzo ważna rzecz. Do, dokładnie. Laura ona... Mowuala? Mu, jak ty to Nie, Laura Mvula. Mvula po prostu Mvula. Okay. Laura Mvula to jest brytyjska y, artystka, y, która właśnie wydała y, przepiękny album y, Pink Noise, który jest tak świetnie wyprodukowany y, od strony brzmieniowej, y, dźwiękowej, miks, y, y, ale głównie dobór y, instrumentów właśnie takich y, mocno 80-sowych i ta płyta y, właśnie państwo będą słyszeli, że to nie są inspiracje takie bezpośrednie. To nie jest kopia. Ja nawet y... wiem, wiem, czym ona się inspirowała, bo powiedziała to w wywiadzie, który czytałem. No? Z zachodami słońca lat 80. Pasuje? Słuchaj, ale to, to ciekawe, bo ona jest urodzona w roku 1986. To, załapała się <śmiech> to jeszcze na cztery. Czyli cztery lata. wieku trzech lat zapamiętała, jak może zachycała filmy, może widziała to światło, o którym mówiłeś. Może właśnie wiem. to jest, może to jest to. Od Kuby Badacha z jego playlisty, bo dzisiaj w Radiowej Jedynce najlepsze fragmenty dotychczasowych playlist, które współprowadzili Irena Santor. Kuba Badach Jedyta Bartosiewicz. Za dwa tygodnie premiera kolejnej serii playlisty z wyjątkową artystką. Tak bardzo chciałbym zdradzić Państwu, kto to będzie, ale jeszcze tego nie zrobię. Podtrzymam Państwa w niepewności. Jeszcze, jeszcze moment, jeszcze chwilę. Na pewno, na pewno powiemy o tym niebawem. Tymczasem w New Radia jeszcze jeden fragment dotyczący, no właśnie, takiego tematu trudnego, bo sztucznej inteligencji, o której powie Kuba Badach, potem zagramy radiowo. A ja dziękuję Państwu za to dzisiejsze podsumowanie. Życzę pięknego wieczoru radiowego i nie tylko. Marcin Wojciechowski, Anna Wil i Filip Wolski. Proszę jeszcze posłuchać Kuby Badacha. Ja uwielbiam ludzi, którzy mają y, swój język muzyczny i wydaje mi się, że też żyjemy w czasach, kiedy to się robi najbardziej pożądane i będzie najbardziej w cenie, ponieważ y, muzyka generowana przez AI y, będzie nam zapewniała y, wszystkie, y, wypełniała nam wszystkie krateczki, y, które potrzebujemy do y, zamalowania kartki. Yy, potrzebujesz dużo sekcji dętych, proszę bardzo, potrzebujesz gęsty bas, proszę bardzo, pach, pach, pach, pach. Straszne co? Ale nie, to jest fajne. To jest Dla fajne. A ja sztuczną inteligencję. Doskonałe. Niech sobie sztuczna inteligencja... Yy, nie to, prowokuj. Niech ona sobie będzie wspaniałym narzędziem, która, które będzie nam pomagało przy yy, yy, pracy, bo to, co człowiek jest w stanie, emocje, które jest w stanie zamieścić za pomocą dźwięków i pauzy pomiędzy tymi dźwiękami, to jest coś, czego się ym, nie da zrobić sztucznie i nigdy się nie da tego, wydaje mi się, zrobić sztucznie, ponieważ cała emocja jest właśnie w tej ciszy, w tej pauzie mhm. i tym można grać na żywo, znaczy oczywiście muzyka sztuczna... Yy... Muzyka do windy będzie, myślę, tworzona głównie przez AI, mhm. ale y, na koncertach relacji z drugim człowiekiem żaden robocik nam nie zastąpi. Czyli ludzie, którzy wykorzystują AI y, często nie obronią się na koncercie? To to to mają szans. To nie mają szans Także, wiesz, ja tutaj... czyli, czyli w tym jest nadzieja, że, że tutaj się zweryfikuje to, to działanie że, że jednak tu ludzie odrzucą to na tym poziomie na poziomie kontaktu bezpośredniego nie? więc być może wiesz, tutaj może dlatego, ja dlatego, dlatego jestem tak spokojny o, o AI, bo ja się czuję bezpiecznie, bo ja to potrafię ja znam się na muzyce, ja gram na instrumentach, ja znam się na harmonii ja potrafię piosenkę napisać yy, granie na żywo to jest coś, czym się zajmuje całe życie. I, i, to, I to potrafię. Ym, więc ja się czuję, ja i moi koledzy jesteśmy bardzo, czujemy się bardzo bezpiecznie, bo będziemy mieli jeszcze większy fan z tego, żeby pokazywać, że to da się zrobić co najlepsze. Ale, ale My potrafimy to, zagrać bez prądu. To ciekawe, że, że no nie wyczuwam obawy w tobie żadnej nie, rzeczywiście. Nie. Czyli żadna konkurencja. Czyli człowiek człowiek wygra. Myślenie abstrakcyjne to coś, ta cisza, o której mówisz. No dobra, w, w innych dziedzinach też. Tylko to znaczy, to, to nie jest, że człowiek wygra. Wydaje mi się, że to będą światy równoległe, które będą sobie po prostu współistniały. Mówię tutaj wyłącznie o, o muzyce, bo to, co się będzie działo w innych dziedzinach, tam, się, tam głosu nie zabieram, gdyż nie znam się na tym kompletnie. Ale w muzyce nie mam... Yy, większych obaw yy, odnoszących się do muzyków, którzy mają fach w dłoni, czyli potrafią grać na instrumentach i potrafią wejść w relacje ze słuchaczem na żywo. Czyli prezenterzy Radiowi też się obronią, prawdziwi? Absolutnie tak. Dobra, dobrze, Bo dobrze. potrafisz grać ciszą, więc pomilczmy teraz chwilę. Push button heaven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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Droga Krajowa nr 25 na Pomorzu, niedaleko miejscowości Kołdową, to pomiędzy Człuchowem a Białym Borem, jest częściowo zablokowana na kilometrze 59. Auto ciężarowe wjechało tam do rowu i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Białym Borem a miastkiem niedaleko miejscowości Pasieka, to także w województwie pomorskim, doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Na kilometr w 180 również obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Zdecydowanie wolniej jedzie się na remontowanym odcinku ekspresowej szóstki w pobliżu węzła Rusocin i to zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w stronę Łodzi. Zakorkowany jest dolnośląski fragment autostrady A4 w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, a utrudnienia utrzymują się także na autostradzie A6 w zachodniopomorskim. Na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości i wolniej jedzie się zwłaszcza w kierunku Berlina. Spore spowolnienia, takie późno-popołudniowe, obserwujemy w województwie mazowieckim, chociażby na Krajowej Siódemce, pomiędzy Łomiankami a Warszawą, także na Drodze Krajowej nr 61 na odcinku Jabłonna Stolica oraz na Krajowej 79 niedaleko Piaseczna. Wzmożony ruch obserwujemy także na północnej obwodnicy Warszawy, czyli na Ekspresowej Ósemce, pomiędzy mostem Grotoroweckiego a węzłem Marymącka w stronę zachodnim. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na wieści od państwa.